Witam w przedmowie do kolejnej dyskusji z moim gościem Dawidem. W tym przypadku chciałem ostrzec wszystkich miłośników filmu Mandy, że w tej audycji pojawia się wiele spoilerów. Właściwie ostrzegam, że jest to bardzo hermetyczna dyskusja podchodząca już pod analizę konkretnych scen i zawierająca omawianie fabuły krok po kroku, żeby poprawnie zinterpretować pierwszy debiutancki film Kosmatosa Beyond the Black Rainbow, który tutaj notabene permanentnie popełniamy błąd mówiąc behind, za Namiast Beyond. Jeśli więc nie znasz tego filmu, proponuję przed słuchaniem obejrzeć, gdyż polecamy to dzieło. Jednak zaś z drugiej strony jeżeli lubisz nasze rozmówki to jest to film tego typu zawierający tak minimalistyczną fabułę, że uważamy iż nawet zdradzając ją nie będziemy psuć seansu na tyle gdybyśmy to robili przy okazji omawiania typowego filmu fabularnego. Nagranie ponownie odbyło się na żywo w moim pokoju, rozmówcy mogli na siebie patrzeć i widzieć, dlatego dynamika rozmowy jest zupełnie inna niż przez nagranie Skype'owe. Ostrzegam też, że dyskusję zaczynamy od nieprzyjemnego tematu zwracania. Więc jeżeli kogoś obrzydzają tego typu skojarzenia, to koniecznie przewincie pierwsze 5 minut, gdyż w filmie pojawia się znamienita scena, którą omawiamy od razu na mocnym wstępie. Zapraszam do wysłuchania i do usłyszenia w przyszłości. Audycja Skóry Witam wszystkich w kolejnej audycji Skóry i dzisiaj ponownie z człowiekiem, którego nakarmię piernikiem domowym. Czy jesteś gotowy? Tak. Czyli Dawid, którego znacie z um, dyskusji o Mandy. Dzisiaj przenosimy się 8 lat wstecz, żeby porozmawiać o debiutanckim filmie science fiction panosa Kosmatosa. Zawsze wyświetło jego nazwisko. Pod tytułem Behind Black Rainbow. Dawidzie, jaki jest twój stosunek do żygów na ekranie? Raczej obojętny. Wiesz, ja za długo pracowałem w branży barowej, żeby robiło to na mnie wrażenie. Czyli możesz jeść e, schabowego... Nie Oglądając, z... jak ktoś wymiotuje na no ekranie, nie ma problemu. Tak samo, jak mogłem jeść kebaba na Szewskiej o drugiej nad ranem, e, wracając z pracy, a tam też wszędzie były wymiociny. Nie, nie robi to na mnie większego wrażenia. Nie męczy mnie to. Nie. Ja bardzo nie lubię. Jak, jak myślę o, o wymiotowaniu, to jest jedna z rzeczy, których najmniej lubię robić. Może mnie boleć brzuch, może mnie boleć głowa, mogę mieć migrenę i tak dalej, Ale jak myślę o, o torsjach, żeby to ładniej nazwać, próbuję zrobić wszystkiego, żeby tego uniknąć. Natomiast e, jeśli chodzi o odniesienie tego do kina, to mam e, takie dwa bieguny, odkąd obejrzałem Behind Black Rainbow. Pierwszy to jest Monty Python i sens życia z grubasem, który przychodzi do restauracji i obżera się wszystkim, po czym wybucha scena w historii kina, która z żygami przeszła w świecie komediowym. Tak? Zapisała się w historii komedii. I zastanawiałem się, czy jest jakaś druga scena jakby z przeciwległego krańca rzeczy, filmowej estetyki. I powiem Ci, że to mi tak zaprzątało głowę, że jest ciężko zrobić coś takiego, no nie wiem, czy wartościowego, czy jakoś pociągającego, z czynności, która, no, w większości, wiesz, odrzuca. Po prostu odrzuca. Zacznijmy od sceny, w której główny bohater, po przejściu swoistej metamorfozy, czyli takiego odjazdu, który następuje po zanurzeniu się w jakiejś y, cieczy specyficznej przechodzi metamorfozę. Po to, żeby no, żyć wiecznie, czy być nieśmiertelnym w jakiś sposób. I kiedy on wychodzi z tej cieczy, tej, tej kąpieli, z tego eliksiru młodości, y, jest cały czarny, cały jest pokryty w jakimś szlamie i on wymiotuje jakby swoimi wnętrznościami. Jak to jest pokazane? Widzimy ujęcie z góry z lotu ptaka, kiedy on wychodzi z jakiejś dziury, właściwie jest to nieokreślone. Mamy monochromatyczny kadr, gdzie e, czarna postać całkowicie oblepiona jakby smołą wychodzi z ziemi czy, czy z tej wody i zaczyna wymiotować. Te, te żygi roznoszą się i rozpływają się w taki kształt mm, symetryczny jakby pod tą postacią. Czy ty pamiętasz tę scenę, czy w ogóle na tobie to nie zrobiło wrażenia i nie wiesz w ogóle, o czym mówię od początku audycji? Pamiętam, bo, bo, bo dzisiaj chyba zacząłem w ogóle od tej sceny to, to oglądać. Od... Ale ona nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Ale na mnie zrobiła mega pozytywne wrażenie. Po mnie spłynęło absolutnie... Ja bo... mówię tak, ja myślę... Wiesz co, mi się to też, też zlało w taką ten cały odjazd psychodeliczny, który odbywa się I dla mnie to był taki, tak jak mogę być szczery, jeden niemożebnie długi, nudny, psychodeliczny pasaż sceny, który jest równie mętny co e, Sweety Pink Floyd i równie niestrawny. Oj. No nie, no nie, nie. Ja Sweety Pink Floyd mam opanowane wszystkie, <głos> więc to nie jest dobre dla mnie porównanie wiesz co mi chodzi, tam jest ja się wyłączyłem na tym filmie tam no jest, właśnie, ale mi się to powiedzmy on jest, on jest wrażliwy, ale zacząłem go odbierać czy za, za, zacząłem się orientować w tym co tam się dzieje jak tam w drugiej połowie czy tam po pierwszej godzinie zawiązała się jakaś akcja tylko, że to jest tak, że 20 minut tego filmu to jest coś, co się tam dzieje i tam mamy, że jest ta dziewczyna zamknięta w tym instytucie, ona ma jakieś supermoce, jest ta piramida, która ogranicza jej te moce jest ten y, wielki człowiek, który chodzi w tym kostiumie, tam bez sensu. Takie rzeczy czysto, czysto formalne, które mają się chyba kojarzyć z jakimiś filmami starymi i z Odysseją Kosmiczną. To chodzi mi bardziej o, o styl. Wizualny. O styl wizualny. I designu o designu tego. O, tak, o design tych pomieszczeń, tych kostiumów. A potem, właśnie tam się zaczyna taka półgodzinna, wydaje mi się, paplanina, i przeplatana takimi bardzo psychodelicznymi scenami, które odbywają się jakby. I w pamięci tego Barego, i w umyśle tej bohaterki, tej Eleny, to się zlewa w jedno. I ja autentycznie nie zdarza mi się to często. Ja, ja bardzo lubię takie, takie kino, a ja się wyłączyłem. Okej, okay, ja też się wyłączyłem, ale chyba włączyłem się potem ponownie, bo moja teza wizualnie najpiękniejsza scena w historii kina wymiotowania. Nie ma nic lepszego jeśli chodzi o pokazanie po prostu procesu zwracania. W tak prosty sposób, jednoznaczny, już nawet abstrahując od, od historii i fabuły, wizualnie majstersztyk. Dwa kolory, abstrakcja tworzy się wizualna i ta scena tak na mnie zrobiła wrażenie, że ponownie właśnie kosmatos złapał moją uwagę i chciałem to oglądać i jakby bardziej się skupiłem właśnie i to było podczas drugiej raty oglądania czyli właśnie ten sam problem miałem że ta historia, która jest historią Arborii jakiejś takiej fikcyjnej krainy rodem z science fiction z obrazowania z lat 60 to jest 70 -tych. to jest instytut naukowy który jest jakby wynikiem badań to jest taki, taka klisza jest naukowiec, mistych, bo jakby weźmy pod uwagę, że to, to nie jest tylko klisza filmowa, to jest też swego rodzaju klisza, klisza naukowo, bo mamy takich naukowców, przede wszystkim tych pracujących przy psychodelikach, takich i y, y, y, ja czytałem ostatnio w przekroju świetny artykuł właśnie o, jakby o czeskim rynku LSD, bo nie wiem czy wiesz, ale w Czechach no. bardzo długo w ogromnych ilościach produkowano, produkowano meskalinę. Też przez wzgląd na to, tam jest tam się jakby bardzo dużo takich chemików, wykształconych ludzi, naukowców, którzy pojawiło, którzy przeszli przez te doświadczenia mistyczne, wgłębili się w jakąś taką dość ciężką filozofię i zaczęli mieszać naukę z właśnie z jakąś wiesz, filozofią otwartych drzwi do percepcji, że tak to ujmę. To jest właśnie to, co się działo na, na kampusach w związku z pojawieniem się substancji psychoaktywnych pokroju meskaliny, pod koniec lat 60. przed jej zdelegalizowaniem, kiedy ona sobie funkcjonowała jako medyczna ciekawostka, że tak to ujmę, kiedy ona przeniknęła właśnie, nadała duchowości tak naprawdę temu światu naukowemu, to jest coś takiego i mamy właśnie, i dalej się zaczyna klicze, mamy instytut jakiś tajemniczy, który na bazie takich, w wyniku takich badań naukowych właśnie i tej duchowości z końca lat 60. hipisowskiej powstał i on ma pomóc, jeżeli pamiętam z tego klipu, który jest na samym początku filmu, w którym występuje jeszcze młodszy doktor Arboria sam, ma pomóc w jakiejś duchowej przemianie, tak? To jest takie... Taka, Duchowa, taka, ale też... Ale też, też fizyczna, ale fizyczna. zauważ, że identycznych... Będziemy o tym podejrzewam rozmawiać w trakcie tego, a chciałem już paralele robić. Identyczny motyw, z identyczną estetyką, tylko dostosowany do gustów e, widza komercyjnego mamy w maniaku. Mm -hmm. Taki sam instytut, tak. który ma pomóc jakby tam są bardziej jasno określone te reguły tak? on ma po prostu pomóc ludziom z zaburzeniami psychicznymi, ale on też ma doprowadzić do pewnej przemiany w tobie tak? i to, to, jest Uleczenia. to jest klisza to jest klisza e, z no, ale tutaj jawnie nawiązuje kosmatos do tego i sprawnie moim zdaniem, bo od samego początku widzimy ten filtr z lat 60-70 te telewizory z zaokrąglonymi brzegami swoją drogą format ob znaczy bo to jest nagrane ten film wygląda jak ziarno obrazu nagrany super item nie Super Item? Wiesz co, nie miałem tego... Pan, Miałem czyta... czytałem... skojarzenie. czytałem z nim wywiad też i on mówił, że on jakby robił wszystko żeby to wyglądało jak film robiony Super Item mimo Aha. tego, że on go nie robił Super Item to początek się zgodzę, że w ogóle jest kwadratowy format, to się zgodzę i te wszystkie rośliny ta Arboria, która jest nie wiemy czym jest na początku oglądając to czy my oglądamy film science fiction dziejący się na jakiejś planecie yy, innej czy to jest na ziemi jakiś instytut czy to jest przyszłość? Ja nie pamiętam kiedy wchodzi Data na samym początku. Na samym początku. 1980 data, data wchodzi rok. identycznie jak w przypadku Mandy. Nawet nie wiem czy nie, nie wcześniej niż w Mandy, bo wydaje mi się ona jest pierwszą planszą tego filmu przed tym klipem, który ma być tym wideo jakby reklamowym instytutu. Właśnie. To jest dobrze opisujesz to, że to jest taka reklamówka, czyli już jakby Początek filmu jest skierowany do nas jakby do potencjalnych klientów tej arborii. To jest też zabieg często stosowany, że my nie wiemy, czy oglądamy reklamę, czy oglądamy już film i to mnie też bardzo złapało, bo ja poczułem Time się... Time 9.02 p.m. Co to było? <laughs> Shouter aplikacja, która mówi, która godzina. Ale ona, czekaj, bo jest 21.06. Time to... is 9.02 p.m. Nine o'clock. -oh Nine -oh -two. <laughs> Nie wiem, dlaczego mówi dwie po. a nie o, o dziewiątej. Nie wiem. I, don't, I don't know. jest, ale. I don't know. Tak jak pan, jak go nazwiemy? Pan naukowiec, starszy doktor Arboria. Doktor Arboria, tak. Doktor Arboria. Doktor Arboria. Okazuje się, że przenosimy się do tego instytutu. Będziemy obserwować głównego bohatera, Barego. Który jest... Kim on właściwie? Uczniem doktora Arbori. Jakimś pracownikiem być może. On tam jest jakby... On dowodzi tym instytutem w momencie, kiedy my go poznajemy. Natomiast później dowiadujemy się, że on był uczniem. Jednym z uczniów Arborii, który jakby uczestniczył w jakimś eksperymencie tego Arborii. związany z tą duchową przemianą. I to jest grane przez Michaela Rogersa. przerarając jest ten aktor. Zagrał świetną rolę filmie zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez Assassination Kubica, tak, tak, Jesse i zagrał James. osobę, która przygląda się śmierci Jesse'ego Jamesa jest nie pamiętam tej sceny, ale uwielbiam ten film z Casey Affleckiem w ogóle zakochałem się chyba w Casey i rzeczywiście ja myślałem, że ten aktor grał w Mandy a wydaje mi się, że to kosmatos ma rękę do takich facjat które są y, takie wiesz obszlizgłe jakby y, przypominające jakieś szczury, aktorzy tacy wychudzeni on jest taki jaszczur on jest, on jest naprawdę właśnie, jaszczur, taki reptilianin trochę takie <taki> <taki <taki> miałem skojarzenia że to jest niebezpieczny reptilianin nie wiedziałem w pewnych momentach czy to jest właśnie jakaś wiesz obca rasa czy to jest człowiek rzeczywiście, jest bardzo dużo niedopowiedzeń, bo od początku, zanim w ogóle wejdziemy w fabułę, to podobnie tak jak słuchacze, zanim wejdą w narrację tego podcastu, który jest rozstrzepany i taki niesprecyzowany, to dokładnie jest właśnie tak w Behind Black Rainbow, dopóki ten bohater, Barry, nie wejdzie do kolejnego pomieszczenia, Barry wchodzi do gabinetu, gdzie za grubym pancernym szkłem jest jakaś dziewczynka. Najprawdopodobniej I to jest najładniejsza scena wizualnie w tym filmie, kiedy ona siedzi na tym krześle, takim obłym, i on usadza się przed nią. To jest scena, która chyba na, na, na plakatach się pojawia jako ilustracja do tego filmu. Jest też jako okładka albo soundtraku właśnie ta dziewczyna na tym krześle. Ona tam ma takie, tak na nią pada światło, że to wygląda jakby ona miała takie zielonkawe włosy. Tak. I to też jest klisza. To jest klisza, która pojawiała nam się w dziesiątkach filmów. Dziecko o paranormalnych właściwościach, które w jakimś instytucie zamknięte jest za pancernym szkłem i naukowiec je przesłuchuje. Tak, czyli Elina grana przez Eve Born owszem, u Stephena Kinga w wielu powieściach jest to motyw główny znaczy jeden z jego ulubionych motywów chociażby podpalaczka w ciekawej ekranizacji takiej typowej z lat 80. właśnie z elektroniczną muzyką Tangerine Dream i to jest niby klisza ale Kosmato zrobi to po swojemu czyli pokazując nam długie kadry tak jak w Mendy, czyli przeciwstawia Zamkniętą Elenę, y, Baremu, który ją przesłuchuje, próbując coś dociec. I jesteśmy zaatakowani, nie wiem, ja, mam wrażenie 15-minutowym dialogiem, czy przesłuchaniem y, Barego i Eleny, która nic nie mówi. nazywa przez cały film, nie? I, I może nudzić. Się, że... I to jest właśnie ten problem behind Black Rainbow, że Kosmatos chciał dążyć do tego, co w Mandy mu się udało, ale z powodu małych środków, ograniczonych budżetów, Kosmatos, wydaje mi się, nie jest w stanie zaoferować tyle atrakcji wizualnych, dlatego gra minimalizmem. Gra, rozumiesz ujęciem, zbliżeniem na aktora. Czasne kadry są, małe pomieszczenia, Jakby tam widać budżetować tego filmu na każdym kroku tak naprawdę. Nie ma ani jednego szerokiego ujęcia, które pokazywałoby jakąś większą scenografię. Tam wszystko się rozgrywa w małych pokojach. Ja mam wrażenie, że oni byli to w stanie, poza tą jedną, jedną lokalizacją, gdzie jest jakaś przestrzeń, oni to byli w stanie nagrać na w jeden dzień zdjęciowy w lesie i w... W studio. Jak w studi ale wiesz swoją drogą, jak długo powstawał ten film? No, wydaje mi się, że. No, jakbym miał strzelać, to, to w tydzień mogliby to nagręcić. Same zdjęcia trwały trzy tygodnie. No, ale to. Pytanie jest takie, czy on wyszedł obronną ręką z tego ograniczonego budżetu? Tak, bo ten film, wiesz co? Ja w ogóle do kosmetosa dotarłem tylko i wyłącznie dlatego, że ja już nie, nie pamiętam, gdzie mi się to trafiło, bo ja zawsze sobie, jak szukałem filmów czy jakiejś tam inspiracji, to przeglądasz sobie rankingi. Rankingów jest oczywiście w milion. Ja chyba na Essencji, albo na. Czekaj, czy ktoś jeszcze pamięta Essencję w ogóle? No ja tak. E, czy na filmorg.pl przeglądasz, przeglądasz sobie jakiś ranking top 100 najciekawszych filmów science fiction z XXI wieku. Nie, nie, nie mam pojęcia, co tam, co tam, co tam wygrało. Chyba ludzkie dzieci. Natomiast. To się pojawiło gdzieś w kategorii, wiesz, miejsce sześćdziesiątek tureś i jeden z tych genialnych, niskobudżetowych filmów. Niedocenionych. Niedocenionych, genialnych, niskobudżetowych filmów z bardzo obiecującym młodym reżyserem. Tylko, że, że ten film jakby... Ja pamiętam, że ja do niego dotarłem. Ja sobie go nawet te 4 lata temu, pięć odpaliłem. Po czym uznałem, że nie do końca to czuję. Jedyne, co zostało ze mną i do tej pory bardzo lubię do tego wracać, to ścieżka dźwiękowa, która moim zdaniem jest lepsza niż sam film. No to słuchaj, ja się nie zgodzę. bo To jest jakby przy tak małym budżecie, jaki on tam miał. To jest też zresztą znamienne, że to jest film nakręcony po śmierci ojca, stamtiemu z filmu Tombstone. To, to jest bardzo symboliczny. Ten film, no on jest w środków, to, co on, co jemu się udało osiągnąć. Ten film jest wyjątkowy. On był, po pierwsze to jest film, który korzystał z tej z nieistniejącej jeszcze wówczas mody na na, na retro stylizację Właśnie. To, która przeniknęła do głównego nurtu moim zdaniem Czy Stranger Things, przy Stranger Things tak. które te lata 80. po prostu kopniakiem w mordę wrzuciło nam do, do, do, do mody takiej popkulturowej no Kosmatos był o tyle lepszy, że zrobił to i zrobił to dużo subtelniej i Dokładnie. dużo lepiej formalnie 6 lat wcześniej niż, niż zrobili to twórcy Stranger Things widzisz tutaj co jest napisane? E, tak, tak, tak, tak właśnie to samo, te e, same wnioski doszły do tego ale rzeczywiście, przy tak małych środkach on, wie, że też człowiek który niesamowicie mocno ma wbite w swoją psychikę to kino VHS-owe przełomu lat 70 i 80-tych Mandy to już jest powiedzmy, że w porównaniu do, do Czarnej Tęczy niemalże blockbuster, nie, ale tak, to, e, to jest już to, wypas to jest, to jest już wypas episki film, natomiast Natomiast Czarna Tęcza to jest... No rzeczywiście, ja bym się nie zdziwił, gdyby on ten film dystrybuował w taki sposób, bo ci aktorzy nie są znani. Weźmy pod uwagę, że ci aktorzy mógłby im wymyślić inne nazwiska i nikt by się nie zorientował i nikt by sobie ich nie sprawdził, bo to są aktorzy, którzy grali w pięciu filmach na krzyż mhm. e, i to jakieś mało znaczące role. E, więc nie dotarlibyśmy do tego. W sensie, no, no okej, okay, byliby archeolodzy filmowi czy... E, czy osoby, które by się w to wdrożyły, ale nawet Barry to nie jest jakiś wybitnie rozpoznawany aktor. Ale do czego zmierzasz? Żeby, żeby do tego fejka. Że on mógłby to wypuścić jako odnaleziony film z 1981 roku i prawdopodobnie kupa osób dałaby się nabrać na to, że to rzeczywiście jest film z 1981 roku. To byłaby dobra sztuczka marketingowa, żeby stworzyć taki film właśnie trochę wyprzedzający swoje lata, no bo w latach 80. pewnie w 83. roku, bo to jest chyba jego ul ulubiony rok ja Kosmatosa. W, w wywiadzie, który czytałem, który, którego udzielił tuż po e, Czarnej Tęczy, mhm. on właśnie on, on powiedział, że jego zdaniem 83. rok to jest ostatni rok złotej ery takiego dziadostwa na VHS-ach. To, to jest też ten film dokumentalny, który on e, wyprodukował. On stawia tezę, że po Midnight Movies, które jakby w kinach sobie dobrze radziły to były filmy z lat 60. -tych, 70. -tych, tak? Te Midnight Movies, te, te, te filmy, które jakby były takim ofem kinowym. Filmy i seanse, tak, i seanse. Organizowane po północy. Że ich następstwem była właśnie rozpoczęta w, na przełomie lat 80 -tych, 70. -tych i 80. era takich bardzo niszowych VHS-ów. oni tam zresztą jest takie świetne, świetne zdanie w tym zwiastunie. Tego dokumentu, kiedy oni mówią, że kaseta VHS była nowym krokiem w stronę wolności twórczej reżyserów filmowych, bo mogli sobie pozwolić w końcu na zrobienie czegoś, czego nikt nigdy w życiu nie wypuściłby w kinie. I na co nikt nie dałby pieniędzy, żeby to wypuścić w kinie, a miało szansę zdobyć finansowanie na dystrybucji VHS. I on bardzo gloryfikuje tą RFVHS-ów. I ona jego zdaniem zakończyła się w 1983 roku, kiedy on, jeżeli ja się nie mylę, miał 9 lat. Myślisz, że kolejny film Kosmatosa też będzie się dział w 1983? Nie mam pojęcia, ale jeszcze zauważyłbym, że on w wywiadach udzielanych po Mandy wspomina, że Czarna Tencza i Mendy jako scenariusze narodziły się, jako pomysły na film, narodziły się w jednym momencie. To są dwa filmy, które są. Y Oba filmy jakby w głowie miał już wtedy. 10, 2010 Mandy pojawiło się, i pojawiło się na festiwalu filmowym jako, jako premiera, potem do dystrybucji jakiejkolwiek rok później weszło w Stanach Zjednoczonych. Niedł... Nie, Black Rainbow mówię. Black Rainbow, tak, tak, Black tak, tak Przepraszam cię najmocniej. Natomiast niedługo wcześniej zmarł ojciec Kosmatosa, George B. Kosmatos, tak? twórca Cobra Rambo i kilku filmów, które są tak 80 jak sobie to tylko można wyobrazić, oraz Tom który był chyba jego ostatnim filmem. Westernem. Natomiast on nie bawił się w reżyserkę przed śmiercią ojca i on stwierdził w którymś z wywiadów, że śmierć jego ojca było, była dla niego takim punktem zapalnym, kiedy on jakby poczuł, że upomina się o niego ten świat filmu. I wtedy zdecydował się zrealizować swój pierwszy film. Natomiast zarówno Mandy, jak i Czarna Tęcza one jako koncept powstały w jednym momencie, jego zdaniem, tuż po śmierci jego ojca. On sobie te dwa filmy zwizualizował. E, Pomysł na, na obydwa te filmy urodził się w jednym momencie. Tylko, że on Mendy nie mógł budżetowo zrealizować, więc jako pierwszy zrealizował Czarną Tęczę. I to są jakby... To już nie są moje wymysły, tylko to są słowa z wywiadu, którego on udzielił mm -hmm. tuż akurat przy okazji Mendy. Mm -hmm. Właśnie. E, no to wypadałoby obejrzeć Rewind This... Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że ten film dokumentalny to jest klucz do zrozumienia stylu Kosmatosa. No to... Że jeżeli coś nam może odpowiedzieć na to, jakby czemu on pewne decyzje podejmuje, bo w wywiadach, to wygląda tak, że on mówi, że właśnie, że jego filmy to jest forma, że on tam nie szuka treści, że on to są takie jego bajania i korzystanie z formy VHS-owej i to wszystko. Że w jego filmach nie ma jakichś głębokich przesłań, żeby ich tam nie szukać. Że to są filmy, które działają tylko formą. No ale to, to jest skrajne podejście, słuchaj, bo to nie jest e, czysta impresja czy ekspresja. Tak, Adstrakcja. tylko, to tylko nie on jest sam wspomina o tym, że jego scenariusze są szczątkowe po to, żeby mógł się bawić formą. E, dobrze, ale że jak... one, że jakby Fabuła jest podrzędna. Że tam chodzi o, o jazdę z formą, wiesz, jakby nawet. Nie mogę się tu zgodzić z samym kosmatosem po scenie tej, tej gadaniny, która o ile mogę ją zaakceptować w Mendy, to scena rozmowy Eleny z Barem na temat monolog. przeszłości Eleny, no ale. Przepraszam bardzo, to jest zmontowane jak dialog, bo my mamy raz Berego i raz Elenę, Elena, która milczy, która milczy, ale jednak to jest jakby trochę pokazane przewrotnie jako dialog, bo on próbuje z niej coś wyciągnąć, jakby trochę takie przesłuchanie y, policjanta jakiegoś. Dopiero kiedy jakaś taka pomocnica y, na Kowiec, pani naukowiec wchodzi do tej kabiny podać chyba jedzenie Elenie to okazuje się, że ona ma te telepatyczne zdolności i e, on tam morduje ją on doprowadza do tego, że zostaje zamordowana ta kobieta dzieje się tam coś dosyć krwawego, ale ym, to jest przyczynkiem do jednak napędzania się tej historii więc to nie jest coś takiego jak na przykład nie wiem, malarstwo Sydneya Poloka. W odniesieniu do kina, że to jest coś zupełnie afabularnego, Jackson Polak. No, a co powiedział? Sydney. Jest Sydney Polak, mówił Jackson. Jacksona Polaka. Tak, tak, tak. Więc jest tutaj według mnie jawne przesłanie i jasna myśl. Tak ci się wydaje? Ja mam wrażenie, że to jest trochę jak fabuła konstruowana przez dziecko w trakcie zabawy klockami Lego albo innymi zabawkami, że to jest taka fabuła i ja uważam, że w mediach mi się to też sprawdza że to jest taka fabuła może za tym stoi jakaś głębsza myśl ale to jest taka fabuła składana na zasadzie chciałbym, żeby była scena jak on ją przesłuchuje i coś tam sobie pitoli o, o new age'owych pierdołach ale... chciałbym, żeby była scena, gdzie dziewczynka wysadza drugiej babie głowę, chciałbym, żeby była scena że ten koleś jest obsilizgły, ale nie wiadomo o co chodzi, tam jest tak dużo niedopowiedzeń Żebym się pokusił o stwierdzenie, idąc za samym kosmatosem i za właśnie tym wywiadem z 2011 roku, albo 2012, 2012, że on wyobraża sobie formę, na którą ma ochotę, robi prościutką fabułę, która się zgadza, tak? Ta fabuła jest logiczna. Tam, tam jakby ciąg przyczynowo-skutkowy jest w tym filmie jakiś. Właśnie. Te wszystkie zabiegi fabularne, one są banalne one są jak właśnie wyobrażenie dziecka o fabule filmu, albo wyobrażenie dziecka o fabule zabawy. Wiesz, jak się bawisz zabawkami w się po mordach, ja, ja pamiętam coś takiego, jak ja byłem powiedzmy sześciolatkiem, nie? i się tłukłem zabawkami, czy budowałem rzeczy z Lego i wyobrażałem sobie sytuację. To to wszystko jest takie umowne, to jest tylko po to, żeby zrobić coś kolejnego i kolejnego. I u ma to sobie widzę identyczny schemat. On po prostu tworzy kolejne sytuacje, tylko po to, żeby pokazać sobie jakąś, jakąś konkretną scenę. To jest zabawa formą, nic więcej. Ja bym nie szukał treści na siłę w kosmatosie. Nie, ja. Y, to mi się narzuca treść. Bo wiesz, i bo to jest. To ten minimalizm. Ale wiesz, ten, to wszystko, co ty tam znajdujesz, to jest treść, która wynika z zastosowania pewnych klisz. Poczekaj. Klishy, klisze są, ale. Film oni jest przerabia jedna, nas klisza. Ale on je przerabia na swój sposób. Ja uważam, że on ich nie przerabia. Że to przejdźmy do, do gadżetów. Te, ogromna, ogromna klisza. Przejdźmy do gadżetów. Metal. no oczywiście, ale... Płyta od, DVD A ale to jest Heavy Metal 2000 czy Heavy Metal Heavy Metal? No, to jest Heavy Metal z 81. oryginalne wydanie na DVD um, W 81. pomagrali nagrali na, na DVD <grym> to, jest, to jest pierwsze... czekaj... Yy. Wejdźcie, wejdźcie na Instagrama i zobaczcie tutaj i zobaczcie płytę z mojej kolekcji. To jest jedna z pierwszych DVD, jakie w ogóle kupiłem. Jak byłem dzieckiem, to to, bo to, to jest ta sama okładka, która była na, na vhs ja pamiętam z wypożyczalni tą okładkę, bo ten pterodaktyl, na którym leci ta, ta, ta wojowniczka, zwraca uwagę strasznie. Weź otwórz, w środku jest wkładka, która, no to, to jest akurat nie ten. Mm. Amber, America's number one hit i są dodatki nawet opisane gdzieś tutaj w środku dodatkowo na płycie galeria okładek magazynu heavy metal no i to właśnie jest to co nam się powtarza w Mendy i w Black Rainbow ty mówisz tak, że to jest tak jak sobie dziecko wyobraża a ja powiedziałbym właśnie że bardziej to jest tak jak opowiadałeś mi że kosmatos sobie siedzi widzi na przykład taką okładkę jak heavy metal i wyobraża sobie historię jakiejś wojowniczki, która nie wiem na swoim pterodaktylu wyrusza w kosmiczną podróż i mści się na przykład na e, jakimś facecie kosmatos... na kim? glorganinach Reptizynach, albo czymkolwiek okay. kosmicznym. No, no. I jeszcze tutaj mamy lepiej widoczną, tak, jakąś taką średniowieczną ee, konstrukcję. To, nie, to to jest okładka VHS-u. Tak. Pełny plakat. Jakieś miasto, osiem. rozwalone miasto, z którego... No taka klasyczna przestrzeń komiksowego post-apo z lat 70 80-tych, 80 kosmicznego. Znaczy, post-apo. Te przestrzenie takie puste, wyobrażenia sobie planet obcych jako takich właśnie nomadycznych siedlisk połączonych tak. z to są, Kevin Metal w ogóle bardzo dużo obrazów wyobraźni twórców europejskich takich jak już wspomniany w ostatniej, w ostatniej rozmowie Mobius tak naprawdę wydaje mi się, że pierwszym twórcą komiksowym znaczy ja się mogę tutaj bardzo mylić ale wydaje mi się, że pierwszym twórcą komiksowym który miał taki potężny impact na na środowisko który właśnie takimi wyobrażeniami docierał do publiczności nawet w absolutnie bezsensownych historyjkach był Mobius Okay, no. Te puste przestrzenie, e, właśnie ten, ta, ta, ten kosmos taki e, dziwaczno-prymitywny, to pewne istoty. Lepianki, to jest, Le pianki, to jest, tak, tak, tak, to jest tak. Ty widząc taką okładkę właśnie, nie wyobrażasz sobie jakiejś skomplikowanej narracji, fabuły historii. Kosmatos zrobił fabułę, historię, o dziewczynce, która ma jakieś zdolności, jest przetrzymywana, e, wykonywane są na niej eksperymenty. eksperymenty. przez złego na jakiegoś, zle, który był świra. Generalnie przy, podczas jednego z eksperymentów e, zwariował. I spróbował znaczy szukać e, tej nieśmiertelności. Bo, on też, bo on coś też tam, tam się stało, czy coś więzi tego Arboria i on go chyba nawet zapija. Ej. A ten Arboria wydaje się być mentalnie złączony z tą dziewczynką z jakiegoś powodu. Tak, Bo jak Arboria umiera, to jest pokazane, jest takie ujęcie, że jest on z niebieskim tłem, e, dziewczynka, takim różowym, ich twarze się zbiegają, jak on odchodzi i wtedy też, coś jest ciekawe, z telewizora, który Arboria ogląda, e, idzie taki tekst e, z takiego tandetnego programu o Hawajach. Alucha, to dzień dobry, miłość... Ale też yy, szkoda, że już koniec czy, czy coś takiego I on wtedy, on wtedy umiera, ewidentnie to widać, że on wydaje z siebie ostatni oddech Ale on się wydaje być połączony jakoś mentalnie z tą dziewczyną I on się też wydaje być przetrzymywany, narkotyzowany przez tego barego. Może on jest w ogóle ojcem tej dziewczyny Bo tutaj mamy też, oprócz historii i próby ucieczki tej dziewczyny z tego zakładu Mamy również jeszcze postać matki Główny bohater Bery być może szuka matki tej dziewczyny. Nie wiemy, czy ona jest zrodzona z jego genów, z jego nasienia, czy on zgwałcił tę matkę. Tu też jest dużo niedopowiedzeń, ale zauważ, że te niedopowiedzenia są na zasadzie podobnej co okładki. W pewnym momencie ta pomocnica odnajduje jakieś notatki z jakimiś dziwnymi Obleśnymi zdjęciami, rysunkami, rysunkami tej, tej dziewczynki przetrzymywanej i my też się możemy jakby właśnie tylko domyślać. Ta sfera e, fabuły tak, jest bardzo, bardzo, zamknięta bardzo dla nas. Jakich, jakich wad, coś takiego. To jest takie bardzo bardzo, one są Tak, ale nie wiemy, kto to zrobił. Nie wiemy, tak. czy to Berry, czy to dr Arborio. Y, po prostu to. Wręcz to jest, to jest tak, jakby pan z Kosmatos mówił, tak daję wam background scenariusza w postaci właśnie rysunkowych o okładek heavy metal DVD. tak? Jeżeli wydamy Behind Black Rainbow, to walniemy takie obleśne rysunki gdzieś tam naprzód, żeby nam zbanowali i nie, nie wydali tego. W całej historii tego filmu jest jedna, jedna fajna ciekawostka: mianowicie. Zanim powstała ścieżka dźwiękowa fenomenalna moim zdaniem, ale też bardzo, bardzo stylizowana Kosmatos on też w jednym z wywiadów zdradzał że on sobie w trakcie pisania scenariusza tworzy sobie własny soundtrack, słuchając sobie po prostu czegoś na komputerze tak, on mówił, że na, na komputerze sobie tego słuchał, kiedy pisał i wiesz jaka muzyka była tłem do napisania całego scenariusza e, tego filmu który, on stwierdził, że dla niego soundtrackiem tego filmu bardziej jest ta muzyka niż właściwie jego soundtrack. Bardzo konkretna, jedna płyta. Płyta której jedna. której słuchał cały czas, pisząc znaczna większość scenariusza, jeżeli nie cały, została napisana w trakcie słuchania jednej płyty, która jego zdaniem w jego głowie jest soundtrackiem do tego to filmu czekaj. dużo bardziej I niż lubię, jego taki, lubię takie zagadki, podaj mi e, dekadę. Dekadę? E, tej płyty. Dekadę? No to ona powstała w okolicach 2000. 2, 3, 4 roku. Czyli coś współczesnego. Zresztą no dużo jest. no... Czy to jest jakiś soundtrack z filmu Science Fiction? Nie. Czy to jest coś. jakiś Daft Punk? Nie. To musi być coś przewrotnego. No to, no to nie wiem. No to powiedz. Co jest, mój drogi? No. Soundtrack do gry wideo Half Life 2. A, no to okej, okay, dobra. że jakby ten scenariusz zrodził się mu w głowie, kiedy słuchał sobie soundtracku do Half-Life'a dwójki. No to muszę sobie go przypomnieć, bo Half-Life'a znam, ale sound on soundtrack a on sam stwierdził, że gier nie lubi, ale, ale soundtrack mu się tak podobał, uważał, że to była jedna z najfajniejszych płyt, jakim mógł wtedy posłuchać. Mm -hmm. I dla niego to jest, spróbujmy zrobić taki eksperyment, jeżeli, jeżeli będziecie mieli dostęp do tego filmu soundtrack z Half-Life'a 2, z pewnością jest na Spotify, a jeżeli nie, to jest na YouTubie. Mm -hmm. I można sobie spróbować puścić właśnie tęczę z tym soundtrackiem, bo w zamyśle reżysera jest to najbardziej odpowiadająca temu filmowi muzyka, bo on jakby pracuje w ten sposób, że on sobie zawsze sam tworzy soundtrack w trakcie pisania, który jest dla niego właściwym soundtrackiem, ale potem daje jakiemuś artyście pole do popisu, żeby, żeby coś z tym zrobił i żeby zrobił coś swojego. Czyli jest pole do wersji specjalnej na DVD, gdzie kosmator mógłby podłożyć tamtą muzykę. Pod... Myślę, że nie byłoby go stać. Czyli jest miejsce na fan edit. Tak. A ty, jako człowiek, który zna Half-Life'a, czy jakieś nawiązania pod względem muzycznym w obecnej ścieżce dźwiękowej wynajdujesz? Znaczy tam jest taka elektronika, ale dużo bardziej, wiesz, to jest FPS, to jest futurystyczny FPS o bardzo ciężki fabule tak naprawdę. Czy jakieś zbieżności w tej fabule nie. są do... Nie, nie, nie, nie, nie. Half to jest porządna, porządna fabuła. Ten czarny, natomiast to jest fabuła żadna. Natomiast no nie, są pewne, jakby tam jest dużo takich odniesień do takiej elektroniki z lat 80. tak mi się wydaje. Takiej ale... ciężkiej, takiej powolnej. Nie, właśnie takiej dynamicznej. To jest taki, wiesz, A... to, to nie jest, to jest gra, w której się strzelasz, tam, tam ja wiem, jest co To jest za gra, ale chodzi mi o to, że. Zobacz! Tęczy są dwa rodzaje muzyki a właściwie trzy rodzaje pierwszy to jest taki powolny, rozwolniony ambient, który jest jakby rozłożoną transową, elektroniczną muzyką z lat 80 weźmy sobie na przykład motyw główny z filmu Night Rider spowolnijmy go jest takie bum, bum, bum, bum, bum, bum. tak płynie to wolnie wraz z, ka z kamerą Drugi motyw to są no, piosenki z lat 80, które gdzieś lecą w tle albo pod koniec A trzeci, yy, taki najciekawszy i najbardziej atrakcyjny do słuchania To jest właśnie to, co opisujesz jakby Takie szybkie, tam jeszcze jakaś gitara wchodzi tak. yy, Melodyjny kawałek Są chyba takie dwa albo trzy kawałki, które jakby od razu wpadają ci w ucho I wiesz, to jest coś, co chce się jakby słuchać na ścieżce dźwiękowej zaraz po zakończeniu seansu. Więc tego typu muzykę mamy w Half-Life. Nie wiem, czy, ty, ty widziałeś, czy czytałeś jakikolwiek wywiad z nim? Widziałem. Widziałeś, on jest bardzo wyluzowany. On, jakby, jak na twórcę, który robi tak odjechane kino, on nie jest osobowością, wiesz? Bo. Jakby ja sobie on jest takim geekiem. Ja sobie wyobrażam, że to będzie jakiś taki popieprzony megaloman. Wiesz o co chodzi? Że to będzie taki. Taki dziwak, ale taki właśnie w taki zły sposób przekręcony, taki przekonany o własnej niesamowitości. No jak ten tytułowy Berry. Znaczy, trochę tak, yy, tak, główny był Tak, tak by tak. sobie wyobrażał Kosmatosa. Natomiast to jest taki trochę bardziej ześwirowany Peter Jackson. Tak, Nie? dokładnie. Taki, taki hobby trochę tak, z wyglądu. Tak, tak, tak. Taki właśnie koleś w kreciastej koszuli, brudaty. Koło 40, taki dziwak, widać, że pasjonat czegoś co tam sobie robi, ale on też jest bardzo wyluzowany i on właśnie, on podchodzi do tego swojego kina, przynajmniej jak o nim mówi, z takim luzem. On nie, nie stara się przekonać nikogo, że on zrobił jakieś wielkie kino, tylko on raczej mówi o tym, żeby się świetnie bawił, jak to robi. No, ja się świetnie bawiłem oglądając i wyobrażam sobie, jak on może się świetnie bawić na planie, kiedy kręcą wejście tych. Yy, ludzi w skafandrach, powiedzmy, to są ludzie w skafandrach, którzy są też na okładce. No tam jest jeden człowiek w tym skafandrze. No i, Tak, ale on jest powielony jakby. Tak on się powiela, ale, tak, ale to jest jeden. I on, jego twarz widać potem. I to jest chyba kobieta nawet. Widać, widać. Taką przerażającą, bo w ogóle... Bo, bo mamy tutaj, ja byłem, ja byłem śmiecie przekonany, że ta postać w skafandrze to jest jakiś pracownik albo ten bar. Nie? Po no, czym... Poczekaj, jak to mogłeś tak przypuszczać? Ja jak y, mówimy o tej postaci w skafandrze, bo ja tu chciałem w ogóle powiedzieć tak, że wyobrażając sobie kosmatosa na planie, to on siedzi w jakimś takim swoim stołeczku i odczuwa y, jakiś orgazm reżyserski jak e, mówi, no dobra no to teraz ty zakładasz ten skafander, bo tam jest taka scena takiego skafandra, który przypomina trochę... Od Odyseję by w sensie od tak? Skafandra. Albo jakąś taką kurtkę, wiesz, motocyklisty Tutaj jest taka czarna łapa z rękawicą i, i wchodzi ten skafander tak powoli, powoli, i widzę tego kosmatosa, który tak siedzi. Ale super to wygląda, nie? ale design mamy, ale to jest, kurczę, wiesz, wizualnie super. No, ale wiesz, tak jakby pokażmy to, to, pokażmy. to. takie to. pomieszanie tych, e, tych planów tam to jest bardzo psychodeliczne doświadczenie ten film. ja byłem skłonny uwierzyć, że to może być na przykład, bo to jakby tam były przebitki na tego Barego i na ten skafander. Ja mógłbym nawet uwierzyć w to, że to jest po prostu w dwóch planach czasowych i człowiek w skafandrze to jest bary, zwłaszcza, że nie było pokazane, jak, wiesz, bo ta postać w skafandrze jest mega wysoka. To potem widać, jak ta dziewczyna ją mija i ona jest tej postaci w skafandrze do, do łokcia mniej więcej. No ja jestem na świeżo, bo ja ten film skończyłem. No wyłagać. ale to sugerujesz, że to są... Znaczy, nie masz co sugerować, no bo w sumie film oprócz tego, że dzieje się w 83, to w połowie mamy dziwną reminiscencję do 66. Tak, tak, ale wiesz, chodzi o to, że ta postać w skafandrze... Tak samo jak ja chcę do tego dojść, a ty mi nie pozwalasz. No właśnie, no bo przerywamy sobie, no. Jak ten e, taki cierpiący gość leżący na ziemi, pokrwawiony, który goni tą dziewczynę przez chwilę. E, to są jakieś mutanty, i to jakby, wiesz, jakby, jakbyśmy mieli uprościć tą fabułę i sobie wyobrazić, co tam, o co tam chodziło. No to z tego wynika, że ten Bary sobie tam po prostu prowadzi eksperymenty na ludziach. Jednym z tych eksperymentów jest Elena, a nieudanymi eksperymentami jest człowiek w skafandrze, który jest mega wysoki jest po prostu jak, wygląda jak kosmita, jak odsłania ten hełm. I właśnie ten biedny, pokrzywiony mutant, który goni tą Elenę przez chwilę, w sensie czołga się za nią. chwytają za nogę i ona przed nim spieprza do takiego zamkniętego pomieszczenia, a potem bliżej szybę. Piękna jest ta scena, matko złota. Jak ja się zakochałem w tej scenie. No ale do czego chciałeś dojść, kochany Dawid? Że, że wiesz, że tam masz jakby taki prosty schemat właśnie. Laboratorium, w którym przeprowadzane są eksperymenty na ludziach. No to zgadzam się, zgadzam się. Masz jakieś tam chociaż, chociaż powiem ci, że teraz mi to jakby odkryłeś, odkryłeś mi, bo nie patrzyłem ani na tego gościa w skafandrze, że to jest jakiś eksperyment. W ogóle, szczerze mówiąc, nie wiem, co Przecież on tam robi. On miał, to jest jakiś strażnik dla mnie. Jak on miał tam minęć? My nie wiemy, czy ta Elana mu y, rozwaliła mózg swoimi telepatami, bo ona zauważy, że jak ktoś się spotyka, to, to generalnie umiera. Łącznie z y, no każdy kto ją spotyka, jak ona już nie jest pod wpływem tej piramidy. Tylko, że ona nie morduje do końca. Jeśli chodzi o to, że ona jest z jakby taką śmiercią, takim symbolem, jakby. a no nie jest symbolem, bo po prostu, że jak ktoś się wokół niej y, kręci, to prędzej czy później trafia jego szlak. Albo ona się na niego No ale się kręcił. Mógł, Kręciła się babeczka. No i zginęła. Kręci, kręci się bary. Się, tak, i kręci, i właśnie ta postać w skafandrze zauważ, że ona. Otwierają się drzwi. Ona patrzy na tą postać w skafandrze. Yy. I to też jest takie, ja nie wiem, czy ta postać w skafandrze jest zamrożona, czy ona ją zabiła właśnie tą swoją siłą umysłu, że przeszła obok niej, bo to był strażnik, on nie powinien jej wypuścić. No właśnie, strażnik, to interpretujesz człowieka w skafandrze jako, jako strażnika. strażnika. Tak, no bo tu się on zgadzamy. też zresztą tak. jak te gazy wypuścili, to on chyba tam właśnie Elenę gdzieś tam wrzucił do tego pomieszczenia z powrotem, tak? Jak ten baryon y, uśpił, nie? Tam było, jak zabiła tą babkę... W pewnym momencie Bary tam włączył tą piramidę z powrotem, która emituje cokolwiek tam emituje, nie? No bo to jest jakiś tam symbol bardziej niż... Właśnie. Yeah. Y I tutaj dochodzimy do scenografii. Y piramida. Mówisz o dziwnym designie, jakiejś takiej studni, która wypuszcza dymy do podświetlonych neonów w kształcie trójkąta. Tak, tak, tak, tak. Czy jakiegoś diamentu. To, takie diamenty, to jest no. fajnie zrobione właśnie tak, jakbyśmy wyciągnęli scenografię z jakiegoś jednego odcinka Star Trek z lat 60. i wzięli go jakby zminimalizowali wyłączyli i wyrzucili te wszystkie elementy, które mogą się kojarzyć nam yy, z jakimiś rzeczami, yy, które znamy z codzienności. Z tej star trekowej scenografii Pan Kosmatos zrobił coś bardzo yy, abstrakcyjnego. Coś, co po części jest sztafarzem science fiction, ale po części jest no właśnie jakąś taką wizualną abstrakcją czymś takim no, minimalistycznym, no, ciężko nawet to jest opisać, bo to jest dym jakaś studnia yy, to jest tak naprawdę figura geometryczna o, on bierze yy, scenografię star trekową, czy taką no nie wiem, gwiezdnowojenną może nawet no, chociaż od bardziej, od... bardziej star trekową ja myślę, że wszystko do czego on się odnosi estetycznie estetyka Odysei Kosmicznej w momencie jej powstania była wyjątkowa i myślę, Do że później. Odyseje to. Ale wiesz, ja myślę, że później pojawiło się mnóstwo filmów, które to naśladowały. I dla mnie tam jest najwięcej Odysei czy takie właśnie Odysejowego Epigoństwa. To się zgadzam, to się zgadzam. I ten, ten, ten prostopadłością świecący też jest, bo wiesz, symboliczny prostopadłością, tak? W odyssey oczywiście monolit ma zupełnie inne znaczenie, dużo głębsze Ale chodzi o, wiesz, o formę samą, nie masz. Świecący kawałek trójkąta, który jest oczywiście trójkąt mistyczny, świeci się mistyczny magiczny, no jest tak, jakimś tak. dziwnym urządzeniem, emiterem. W ogóle to urządzenie, jedyne co możemy się, czego możemy się domyślić, to to, że ono tam jest w tym laboratorium, żeby kontrolować te niezwykłe moce psychiczne tej, tej Eleny. No, ale żeby... to jest takie serce instytutu tego w ogóle. instytutu. Nawet nie zadawałem sobie trudu, żeby szukać, wiesz, dlatego jakieś wyjaśnienia. I nie dlatego, że ten film jest tripowy, bo to nie jest jodorowski. W tym filmie po prostu... Chodzi o formę o formę przetworzoną. To jest, e, to jest postmodernizm, to jest wiesz, przetwarzanie, przetwarzanie formy dla samej formy. masz, mm. no, tak jak mówię, na, na początku masz zabiegi. Masz zabiegi, właśnie, masz, masz motywy, które fajnie no. można ze sobą posklejać. Ale ty cały czas podchodzisz sceptycznie do tego filmu. Znaczy, nie, ja, ja jestem wiesz, czy, czy, on mnie zmęczył, ale ja uważam, że ten film jest dobrym filmem, tylko że pod warunkiem, że potraktujemy go. Jako zbiór posklejanych ze sobą motywów. Okej, okay, no to idźmy dalej. Ja mogę Ci podawać motywy, które mi się podobały. Chociaż mam tutaj ściąganie włosów. Scena ściągania włosów, czyli scena tej ja przemiany. Jak się dowiadujemy, że bary. Tak, że bary ma jakieś tam implanty i on sobie wyjmuje soczewki, ściąga włosy, ściąga sobie brwi, chyba też, jak się nie mylę. Dla mnie to jest trochę takie bardzo wejście w sferę cielesności. Kina, które praktykuje David Cronenberg, skupiając się na różnych modyfikacjach ciała. Z Cronenbergiem bardzo mi się to coś, co Cronenberg uwielbia, czyli śluz. A jak on zdejmuje tą perukę, która jest wiesz, na kleju po prostu, to specjalnie jest pokazany, jak ten klej tam się tak rozlewa. Tak. To jest Cronenbergowska, Bo to, to jest najnormalniejsza rzecz dla peruki, że jak ją ściągasz, to tam może być jakaś warstwa kleju, która Ci się rozciągnie. Ale wygląda to tak, jakby on po prostu sobie to zdzierał ze skóry, z jak, jak wiesz, jak jakiś skorupiak, któremu się zdejmuje kawałek tej skorupy i ten ślub tak. wycieka z tego, co jest Dokładnie, tak, mucha jakaś, wiesz, i, i mucha. Gold, Jerry Goldman. nie. Wiesz, to dla mnie z Kronenbergiem ja najbardziej to mi się kojarzy akurat, Kronenberg robił ekranizację Borowca na jego lunchu, nie? Tak. To ta scena, Też jak jest. ten wielki robalok tam, tam zabija tego młodzieńca i go tam y, rżnie w tyłek. Ja Tam jest pewnie jakieś śluzowe. W ogóle dużo jest, czy ten e, żółk, no, ale mm -hmm. to ja też, jakby, ja mucha oglądałem, jak byłem dzieckiem. Moim sześć mi to puścił, jak miałem 8 lat i mało z tego pamiętam. Natomiast na oglądałem parę razy. Pauzuję. Łzy Ja chciałem ci powiedzieć, chcesz jakiś kieliszek albo... Nie. Ja chciałem ci powiedzieć, że po obejrzeniu Black Rainbow po Mendy rozpoznaje motywy Kosmatosa i stwierdzam, że to jest kino autorskie, które nie jest tak, że o wiesz jak polskie kino, facet weźmie, napisze scenariusz, o to jest autorskie kino jakby wiesz, autorskie kino no tysiące, tysiące, znaczy może nie tysiące, bo nie ma tyle reżyserów w Polsce, może, ale powiedzmy dziesiątki reżyserów którzy przez um, krytykę są ocen określani zacznieć kino autorskie, no autor, autor nie ma w tych autorach jakby i nie ma przede wszystkim opanowania rzemiosła i ja wątpię czy polscy reżyserzy byliby w stanie zrobić film gatunkowy stricte, nie byliby w stanie zrobić ale odbiegam, bo tu się zaczynam eee. denerwować, wiesz to nie, sprawdzimy, nie mogę wchodzić na temat polskiego kina sprawdzimy w kinie w połowie miesiąca kiedy to kin wejdzie film Diablo wyścigow wszystko. A ty jednak chcesz mnie na to wyciągnąć. Ja, ja jeszcze chcę kolegę zabrać, z którym byłem poza tym robimy doskonałe kino gatunkowe, czego przykładem był fenomenalny film, Dywizją 303. Doskonałe kino wojenne, <śmiech> świetne efekty specjalne scenariusz taki bardzo serialowy. Doskonałe kino gatunkowe jakby gdzieś pomiędzy wojną, a M jak miłość. Czyli polscy szybcy i wściekli, tak? Tak, wejdą, wejdą, wejdą do kin w połowie miesiąca. Bardzo czekam na ten film. Ponieważ, <grym> Ale czy cię <grym> zachęciło trailer? Nie, nie zachęcił mnie trailer. Zachęcił mnie wpis jednego z blogerów, których bardzo szanuję, jeżeli się nie mylę. Nie pamiętam, czy to były liczne rany kłuta, czy kusi na kulturę. Natomiast któryś z nich wypunktował, że jest to film, w którym tam Cezary Pazura, Bogusław Linda i Patrycja Kazadi i jeszcze tam parę osób grają postaci o pseudonimach Max, Charter. Wie że co chodzi? Tak jest, tak. Jakby wszystko, co kojarzymy z kina, co było cheesy w latach 90., ale mogło się przyjąć, kiedy nas po prostu Zachód zalał i chcieliśmy tych zachodnich imion. Chcesz zobaczyć Bogusława Lindę, który po raz enty gra Maxa? Mm. Biorę, wiem o to chodzi. Ja ty, tak ty, jestem jest... sceptycznie nastawiony. No, Co jest jeszcze znamienne, czekam na Diablo: skoro już jesteśmy tutaj, możemy sobie zrobić taki, taki off-top. Możesz to wyciąć na przykład potem. <głos> Ale tam, mój drogi, mamy świetną rolę. Ja sobie muszę. Cezary Żak. Cezary Jacques. O, z Miodowych Lat. Z Miodowych Lat. E, i z, myślę, że jego dużo bardziej niż Miodowe Lata wyniosło na szczyt oglądalności i rozpoznawalności w Polsce. Rancho jednak. Tak, tak. Serial, którego ja całym sercem e, nienawidzę. On gra w Diablo. Kogo? Organizatora walk ulicznych. O kurczę. <laughs> więc wyobraź się Cezarego Żaka, który jest takim mrocznym gangsterem, który organizuje walki uliczne i jest tym takim... Ja ci powiem, że to jest bardzo dobry aktor. W moim opinii. Ja go nie, bardzo. To jest, lubię. to jest dobry komediowy aktor. To nie, tu się zgadzam w stu procentach. No. To jest bardzo dobry Ja go niestety nigdy nie widziałem w niekomediowej roli, więc tutaj nie jestem mm. w stanie się wypowiedzieć, bo. Najpewniej, jak, jako że to jest jeden z, znaczy u nas w kraju jest tak, że każdy aktor filmowy jest w zasadzie głównie aktorem teatralnym. Nie, nie mówimy o tym młodym pokoleniu aktorów, takich powiedzmy, typu Bartek Obuchowicz czy serialowcy nasi yy, z lat 2000, ale wszyscy aktorzy, mam, mam takie zdanie: wszyscy aktorzy polscy, którzy występowali już w latach 90. jako dorośli ludzie, to są aktorzy po PWST. To są aktorzy teatralni przede wszystkim i ja nie widziałem nigdy niestety żadnego spektaklu z Cezarem Żakiem, gdzie on grałby rolę dramatyczną. Być może jest doskonałym aktorem dramatycznym, tak jak na przykład Cezary Pazura jest bardzo dobrym aktorem dramatycznym. Oj, powiem ci, że lepiej się... I to bezpiecznie nej... się czuję w filmach kosmatosa niż w klanie. No, myślę, że w to byś nie ogarnął yy, całości, ale... No, ale skończmy może. W, wróćmy do kosmatosa. Kino gatunkowe... Za czarną tęczą ma mnóstwo środków, które Kosmatos z dobrym budżetem fenomenalnie wykorzystał w Mendy Przejazdy auta przez, ciemne, przez ciemną drogę. Te, te ciasne, właśnie plany. Broń mistyczna. Zauważ, że Bary w pewnym momencie wyjmuje mistyczną broń. W którym? No ten sztylet. A jest! Sztylet jest taki dziwaczny, złoty. I to mi się nie podobało akurat, jeśli mowa o szczegółach, bo w Mendy jak najbardziej był na miejscu. A tutaj w świecie science fiction troszkę poczułem takie aha, to będzie w przyszłości ten e, topór Nicolasa Cage'a. Tak no. jakby na siłę wiesz, chciał to, no, no trochę mi to nie zagrało, no bo raczej widzę wiesz, taką arborię. Była ja też scena mój drogi, ze zgniataniem twarzy. Też twarz. Właśnie, wracamy e, do tych motywów Kosmatosa. E, sceny Gor, on przebijał tym kolesiom, wbił kolesiowi sztylet w gardło, i ta krew tak wylatywała prześmiesznie, mm -hmm. tak właśnie gorowo, tak samo jak Nicolas Cage bił ten popór temu facetowi i też ta krew go opryskiwała. Łz... Przewijają się te motywy. Łzy diabła e, skojarzyły mi się z tekstem Blood for Blood, chociaż Blood for Blood to jest mm, tekst, e, który mówi o tym, że jakby wymieniamy e, jakiś bardzo dobry narkotyk na krew e, dziewic, żeby e, tam ci cenobici mogli się utrzymać przy życiu. Natomiast tutaj łzy diabła też jakiś taki dziwny specyfik, za zażywa bery po to, żeby się przekształcić, właśnie doznać tej przemiany. A on się nie kojarzy z tymi jeźdźcami na czarnych kładach? Wiesz co, mnie się on skojarzył z pewnym odcinkiem serialu X-Files, gdzie jest taki, no nie wiem, nazwijmy to jaszczur czy reptilianin żyjący pod ziemią i on nagle wychodzi z podziemi i to był chyba pierwszy sezon Archiwum X gdzie była taka postać właśnie taka pełna y, śluzu, taka wiesz, blada, wychudzona, łysa. To właśnie trochę mi przypominało jak odcinek Archiwum Mix natomiast nie do końca, bo jednak on y, intelektualnie, ten Berry próbuje uzasadnić swoją przemianę, mówiąc do nowej kobiety. Nie wiem, czy to jest jego była... Nie, nie, ona jest wcześniej pokazana, ta kobieta to jest ta sama kobieta, która siedziała z nim w domu jest na samym początku to filmu to jest jego mama albo żona właśnie, Ale... mi się wydaje, że to jest taka mama I... bo ta kobieta, on ją zastaje na początku filmu, on ją zastaje w domu kiedy ona śpi, on ją budzi jest dla niej taki strasznie niemiły ona, ona jest bardzo zdziwiona, że on jest dla niej niemiły i to jest takie dosyć niepokojące po czym on zdejmuje te wszystkie rzeczy, ona mówi Bary, czemu zdjęłeś te implanty? Od dawna nie widziałem Cię bez tych implantów, nie chciałeś mi się w nich pokazać a on jej mówi, że był moment, kiedy, kiedy on sobie przypomina w ogóle, jest ta retrospekcja z tego jego zanurzenia, że on zobaczył Boga, spojrzał Bogu w oczy, że to było wzruszające i że on został wybrany, a ona jest kimś marnym i on ją zabija, bo ona jest kimś marnym. Tak, i jest scena rozwalania głowy. Tak. No on przypomina w ogóle... Wie, Dźwięki on... i odgłosy, mm? potraktowanie tych dialogów, e, nawet nie to co ambientowo, tylko e, kiedy rozmawiają postaci, to ten dźwięk jest jakby w masteringu do góry mm, zrobiony tak. i jeszcze jest przetworzony, czyli on jest taki chropowaty bardzo, a szczególnie interesująca scena jest kiedy Barry rozmawia przez telefon załatwiając jakieś sprawy organizacyjne, nazwijmy to e, w środku tego, żeby złapać tą dziewczynę. I on mówi a my po drugiej stronie słuchawki słyszymy jakiś takie, taki dźwięk robotyczny, takie, mechaniczny takie, takie trzaski e, tak, to jest rodem z filmu science fiction tylko, że zmierzającego w stronę horroru. Tak. To jest bardzo niepokojące It's me yeah we do have a system in place yes i to jest niespotykana scena w ogóle w kinie, bo te, te głosy w ogóle mówią do niego, tak on nie odpowiada normalnie. Tak, on jakby gadał właśnie z jakimś nieokreślonym z... Z... Tak, z komputerem, komputerem z... tak? Takim. Tak, tak, tak. On być może właśnie łączy się z, z, z centrum, z sercem tej arborii. pod względem dźwiękowym, no to ścieżka dźwiękowa owszem, doceniam, podobała mi się wciągająca, to jest taka nakręcająca Cię, wiesz wprowadzająca w trans, trans bardzo transowa, ale jednak ja wyżej sobie cenię um, Johanssona z Mendi dlatego, że on do tego jeszcze jakby dołożył trochę może tej warstwy takiej symfonicznej takich żywych instrumentów co oczywiście też jest jakby logiczną ścieżką rozwoju, jakby, tak? Bardziej nisko budżetowa jest ścieżka w Black Rainbow niż mhm. w Mandy. Natomiast w tych motywach właśnie, to co powiedziałeś, że on spojrzał w oczy Bogu, możemy wyjaśnić na czym polega ten tytuł. Bo zapisany mam właśnie dialog. Barry mówi, byłem w innym świecie, Rosemary. To jest Rosemary. Tak, tak, tak. Spojrzałem w oczy Bogu. To było piękne jak. Black Rainbow, czyli jak Czarna Black Tęcza. Tęcza. I, I właściwie to jest rozwiązanie zagadki tytułu za Czarną Tęczą, czyli właściwie no, sfera, w którą główny bohater wchodzi, podobnie tak jak wiele postaci z książek Filipa K. Dicka, które po zażyciu... Jakiegoś... również Kosmatos wspomina, że się bardzo inspiruje i że to jest jego ulubiony Pisać. science fiction, no i to czuć, właśnie, bo kiedy zażywają narkotyki w filmach rzeczywistość się zmienia. I po prostu jest jakby całkowite przenicowanie rzeczywistość, rzeczy, rzeczywistość dla się nie dość, że się przenicowuje, to ona się rozjeżdża. Tak samo jak u Dicka, ona zostaje niedopowiedziana, bo w książkach dyka zauważ, że jeżeli wchodzą w grę środki psychodeliczne. To ta rzeczywistość nie wraca do swojego punktu zero. Ona się nie, nie, ona się nie zamyka. To jest ciąg niekończący, niekończącej się paranoi, czyli coś, co Kindred Dick miał de facto w głowie, przez to, że on bardzo, bardzo dużo środków psychoaktywnych, głównie walium głównie i takich rzeczy farmaceutycznych, często zażywał. Ja myślę, że to, no to tak, to jest to taka nieskończona paranoja psychodeliczna, taki nie, niekończący się bad trip. Tak, tylko Kosmatus znowu robi tutaj coś ciekawego, ponieważ w tym złym tripie jest Berry. Berry zaczyna tropić dziewczynkę. To jest w ogóle to jest przeciekawe. I zobacz, że w jego no. samochodzie jest radar. O to. kurczę, jaki tam Ta jest szczegół, nie? Ta, a raczej on... radar, chodzi ci o ten nadajnik. Także specjalnie w samochodzie ma to jest, ekranik. To jest ekranik, w którym jest wbudowany radar, za którym, którym on w ogóle może namierzyć tą dziewczynę. Tak jakby przewidział, że ona ucieknie, i w samochodzie ma. Nad... niesamowite, to jest. to jest. To jest scena, to jest scena, właśnie esencja. To jest, jak ja to spojrzałem na to, to mówię tak. To jest. Wzorzec sewr nadajnika. Po prostu. Tak. Wiesz, po prostu y, lata 80. Jak sobie wyobrażasz nadajnik? No to jest właśnie nadajnik. Czarna taka skrzyneczka, która robi ping, może no nie do końca. Pokazuje tam coś, no nie? I ona to patrzy. Okej. Okay to jest tak jakbyśmy wyjęli e, Night Rider, ten serial no bo on ma taki samochód e, czarny tak, samochód, nisko położona kamera, która powoduje tą żabą perspektywę że ten samochód przysłania wszystko najeżdża, na widza powolne ruchy ten samochód jest dostojny on tak płynie, sunie się i znowu te pejzaże te, te kaktusy, ta pustynia z, za oknami do tego właśnie Berry, który jest w bedtripie, o czym świadczą zielone oczy. Jaszczurze. Jaszczurze oczy, zielone. To jest właśnie w Ty tym momencie. To też ma taką kurtkę bardzo dziwną, która tej wyciągnięta w ogóle z jakiegoś tak z przygotowanego już wcześniej futerału. Czarną kurtkę. z Jeden rękaw, w jednym rękawie ma rękawiczkę, jak się nie myla, w drugim nie ma. To też jest ciekawe, że jest scena, gdzie on to zakłada i zakłada tą rękawicę z takim bólem, ekstazą jakąś. Natomiast na drugiej ręce nie ma tej rękawiczki i to też, to jego kostium jest taki trochę dziwny. No jego kostium jest właśnie tak, jakbyśmy chcieli robić trochę w teatrze science fiction i wzięlibyśmy kostium jakiegoś lotnika. Tak, motocyklisty. motocyklisty. motocyklisty. No, tak się to robiło wtedy, nie? Tak. Szczerze, na przykład jak, jak Kubrick kręcił sobie Odysseję, to on, no wiesz, kostiumy astronautów w Odyssei nakręconej przed de facto tym, jak ludzie byli w kosmosie po raz pierwszy i zobaczyli sobie Ziemię z góry. To jest znamienne, że wyobrażenia przedstawione w filmie Kubrika Odysej Kosmicznej 2001, one nie były odtwórcze względem jakichś zdjęć z kosmosu, tylko one były przed tym. Nie? Mhm. I, jakby I wyobrażenie Kubrika, właśnie... Zauważaj, jak te kostiumy... No wspominamy, wspominamy te kostiumy, bo design kostiumów w Czarnej tańczy jest bardzo podobny. To jest bardzo, bardzo podobna stylistyka. Jak one są odległe od tego, jak rzeczywiście wyglądały wówczas kostiumy astronautów? Kostiumy astronautów były takie znaczy, bardziej workowate, bardziej one pozostały bardzo podobne do I mniej dzisiaj. Mniej efekciarskie niż te w filmach tak, science fiction. Tak, tak, tak. I e, dlatego w większości przypadków to były kurtki moto właśnie opinające kurtki motocyklowe. Mm. Teraz dąży się do tego, tak naprawdę, współcześnie dąży się do tego, żeby kostiumy astronautów wyglądały tak, jak te z Odysei. Mniej więcej. Jak, jak patrzyłem kiedyś na jakieś takie projekty nowoczesnych kostiumów astronautów, to no, dąży się do tego, żeby była większa mobilność. No. Minimalizuje się pewne rzeczy wewnątrz tych kostiumów. jakby I one zaczynają powoli tak wyglądać, ale one biorą się scenogra sceno nie scenograficznie, tylko kostiumowo czysto, to były przerobione kostiumy właśnie motocyklowe. Kostiumy głównie motocyklowe tak naprawdę. Sk skafandry motocyklowe. Tudzież ee, no chyba tylko, tylko to. Mi się nie, nie baje, że to Ja nie ci powiem, nie. że muszę iść do tego, więc możesz zrobić przerywnik i, i ja ci powiem o... W kostiumie, jaki zrobił ten polski reżyser, który był szefem teatru Starego, jak on się nazywa? Klata. Klata, Jan Klata, kiedy robił trzy stygmaty Palmera Eldritcha. Swoją drogą, wiesz, że Jan Klata jest starszym bratem, jak już mówiliśmy o polskim kinie. Wiem. Tego chłopaka, który zaczynał swoją karierę aktorską w pierwszym odcinku Dekalogu, a tak naprawdę z naszej perspektywy skończył ją w Chłopaki Nie płacze. W Dekalogu nie pamiętam pierwszego, Pierwszym ale... no to dziecko, które się utopiło. Nie pamiętam, ale oni grali też chyba w jakichś filmach w duecie. No tak. Coś takiego pamiętam właśnie. Coś bardziej morocznego, panoso z za. do nagrania o panosie, kosmatosie założyłem skarpetki w czachy. Czy masz coś, co temu może dorównać? Mam tatuaż z czaszką. Masz tatuaż z A co to jest? To jest czaszka. Ej, no to jest taki panosowo-kosmatosowy trochę tatuaż. wejdźcie na Instagrama konglomeratu podcastowego oraz Żarłok TV, żeby zobaczyć nasze studio nagraniowe i e, mojego gościa który mam nadzieję w przyszłości jeszcze będzie się pojawiał w dyskusjach filmowych e, a my wracamy powoli do e, Panosa Kosmatosa a właściwie to ja wracam bo ja mogę mówić co możesz mówić? Cokolwiek, mogę z rozmawiać jak to gram. Eee, winda, scena napięcia. Co by było, gdyby Kubrick kręcił film o zombie? Takie miałem skojarzenie, oglądając no, cudowną scenę ucieczki tej Eleny, która wchodzi do jakiegoś szybu. Statyczne ujęcie pokazujące po prostu przepaść w windzie, w szybie, z Gwiezdnych Wojen. To, o, właśnie, trochę tak. Bardzo podobne, jak ona się wspina. To, to jest kalka chyba tego ujęcia z Gwiezdnych Wojen. No oczywiście przetworzona, ale sposób... Yy... kwadrat przetworzona chyba, bo tam były okrągłe takie rury mi się tak, wydaje. Tak, ale też trzymał się tego wiesz, tego szybu, wspinał się. Znaczy może to jest w ogóle taki, taki motyw, ale mi się to kojarzył z Gwiezdnymi Wojnami, Nowa Nadzieja. I przechodzi... Takim siłem wentylacyjnym, jakby tak, tam tego zombiaka spotyka. I trafia właśnie na zombiaka. I dla mnie to było tak. Ja mówię, o kurde, gdyby Kubrick kręcił film o zombie, to mniej więcej coś takiego by to mogło być. Bardzo no możliwe. Hmm. Bardzo, bardzo możliwe. Ucieka przed zombiakiem. On ją tak bardzo nie mra w ogóle. No. Chociaż ujęcia są ci, no, to za nogę trzyma. Ale to jest prawie w świecie kosmatosa, to jest na poziomie jumpskera. No tak, tak to no. jest taki ambientowy jumpsc, tak. <śmiech> tak, jak Ty mi pierwszy raz powiedziałeś, że to ciebie Mandy to jest fenomen bo to jest ambientowy horror. Tak Rzeczywiście scena z zombie to jest ambientowy jumpscare, coś kosmatosowego na 100%, coś czego nigdzie, nigdzie nie widziałem spo... ja takiego zabiegu, żeby ktoś zrobił jumpscare, który jest rozciągnięty w czasie i jest totalnie ambientowym ujęciem. ale naprawdę działa. Ja czułem napięcie, kiedy ten ząbiak gonił dziewczynę i to jest dla mnie stricte stylistyka, ta, ta ucieczka. No, Ja się czułem, jakbym grał w grę, bo to jest po prostu przechodzenie przez kolejne lokacje. A tak samo jak w Mandy. Eleny. Tak samo jak w Mandy właśnie. Zobacz, jakie to jest niezobowiązujące. Ona po pokonaniu tych przeszkód wychodzi, tak? I w ogóle I się idzie. I sobie zaczyna iść. Ja, ja miałem takie wrażenie, że jakbym trzymał kursor klawiatury w prawo, w prawo Idź, idziesz, I, ona, i ona też po prostu zauważy, że musiała być scena, jak ona przechodzi przez błoto, żeby pokazać jej umoruszone stopy. I w ogóle jest scena przechodzenia przez jakieś dziwne miejscówki, nazwijmy to. I najdziwniejszą miejscówką jest pokój czy jakaś kuchnia, w której to kuchni leży brązowa kanapa. Zwróciło to twoją uwagę. Ona przychodziła przez takie miejsce? Tak. I kiedy wychodzi z tej kuchni, to okazuje się, że jest. Ale już jak wyszła z palmiarni? Instytutu? Wychodzi do palmiarni. Najpierw widzimy, że to są jakieś egzotyczne drzewa, i z palmiarni wychodzi z takiej szklanej kopuły. Z instytutu Z instytutu, i ja strzelam, że to było kręcone. Wydaje mi się, że to jest zaprojektowany. Oni to kręcili w Vancouver to ja nie wiem, czy, czy, gdzie to jest, ale się, jestem przekonany, że to jest e, kopuła zaprojektowana przez takiego architekta Fuller, Fuller, który właśnie wymyślił taką konstrukcję tej kopuły e, jeżeli chcielibyście bardziej zgłębić temat to ja ten typ architektury szklanej w kształcie kopuły poruszałem w audycji Radio Stephen King w odcinku Pod Kopułą więc zapraszam do posłuchania starego epizodu. Natomiast tutaj to chyba było kręcone właśnie nocą w realnym takim Ta, to musiała, palmiarni. To jest, coś takiego. Wiesz, taka architektura to jest, no, jest bardzo charakterystyczna dla lat to 70. chyba już ta, ta kopuła była, jakoś tak mi się tak, wydaje. Tak, bo to jest, już, to jest już postmodernizm w architekturze i tworzenie... E, o tak naprawdę to można by to porównać do tak zwanej... I to jest pojęcie, które ja ze studiów znam e, historyczno-sztucznych e, architektura e, Bloba. I przykładem takiej architektury Bloba są na przykład Złote Tarasy w Warszawie. Albo czy to też I, jest... Identycznie zwana... Zauważ, że tam to też są trójkąciki takie. Plastyczną przestrzeń że to się tak rozlewa w przestrzeń miasta e, natomiast tutaj mm, ta kobieta wychodzi i okazuje się że ona i ten cały instytut jest w świecie jakiegoś, no nie zoo tylko jakiegoś takiego no właśnie no ta palmiarnia jest taka typowa palmi palmiarnia i ona ucieka z tego świata natury i co dalej? Mamy kawałek jej ucieczki przez las. Wiemy, że on ją goni. Mamy jej ucieczkę przez las i nagle mamy ujęcie na tych dwóch takich chłopców metalowców. metalowców. On nich spotyka jak jest zwalone drzewo w ogóle w lesie na drodze. I on nie może przejechać tym swoim sportowym samochodem. I on ich zabija. Przy czym ja mam wrażenie, że akurat cała ta scena z morderstwem tych chłopaków została stworzona tylko po to, żeby mogli pokazać jak on kogoś zabija. W taki gory sposób sikającą y, w śmieszny sposób krwią y, i właśnie to było takie slasherowe wręcz jak on ich zabił, nie? Ale wiesz też moim zdaniem po co to było? To było po to żeby jakby unaocznić wizualnie, że my jesteśmy naprawdę w latach 80. Tak. i ten kontrast pokazać nagle dwóch typowych gości nastolatków takich tak, powiedzmy pijących sobie piwko gdzieś Gadając na uboczu w pierdołach, tak. słuchają sobie metalu z bomboka. Tak. i tam jakiegoś hard rocka i wiesz, i tutaj masz takie what the fuck, ten facet którego cały czas oglądaliśmy w jakimś kosmicznym enturażu, Stanley Kubrick spotyka becińskiego. Wy, wychodzi z tymi zielonymi oczami do dwóch normalnych gości i umorduje I no. I ten kontrast mi się bardzo podobał. ostatnia scena, bo on zaraz później spotyka ją, opowiada jej o tym, że ona była taka fajna, kiedy była uśpiona i w najbardziej idiotyczny sposób na świecie umiera. To dla mnie to jest czysto symboliczna śmierć. Tak. To jest po prostu... Yy, bo dlaczego? On po prostu... Potyka się. I uderza głową w kamień. I rozwala sobie czaszkę e, tak. w stylu kosmatosa. Jeszcze mamy e, coś takiego jak smutny zez. Wyraz jego twarzy. E, na, na jego twarzy jest e, zrobiony zes. E, jego oczy po prostu robią zeza. E, I on ma bardzo smutny wyraz twarzy. I teraz facet umiera na łonie przyrody. Dla mnie w ogóle jaka jest moja interpretacja tego filmu w ogóle... I po tej sekwencji mamy Elenę, która idzie gdzie? gdzie? Do miasta, do, do ludzi. I ona widzimy, się w taki, ona jest na takim. Yy, wychodzi na taki typowy amerykański neighborhood z lat 80. I trochę to wygląda jak z układki, yy, tak, tak z tyłu. Tak, Jakbyśmy tak. oglądali FHS-a, to z tyłu byśmy takiego mieli no takie szukamy, ujęcie. Tak. Te światła są bardzo charakterystyczne, tak jak z Goonies trochę tego. Trochę, jakby. właśnie takie. Yy, I tam mamy statyczne ujęcie, takie właśnie. Bardzo Jedyne szerokie ujęcie w tym filmie. Szerokie, właśnie, takie dające odwrót. Kamera odjeżdża. I ona tak powoli, to jej malutka postać idzie w stronę tych domów, nie do cywilizacji. Dokładnie. I to jest, tam są trzy sfery. Jest trawa najpierw, potem jest droga. A potem są domy. Potem są domy. I to jest cały ten film pokazany. W ostatnim ujęciu jest po prostu pokazane natura, droga i cywilizacja. I to jest droga do cywilizacji. Czyli to jest po prostu behind black rainbow, to jest przewartościowanie i odwrócenie takiego ideału powrotu do natury przez Kosmatosa. Kosmatos odwraca ten, no nie wiem, czy ideał, czy właśnie takie przesłanie wiesz, wróćmy do natury, y, pozwólmy... Y, ta główna bohaterka ucieka y, no do ludzi. To jest happy end w jakiś sposób, y, ale to jest przewrotne happy, znaczy to jest przewrotne, to jest przewrotne zakończenie, bo okazuje się, że ta y, natura w behind black rainbow jest właśnie trująca toksyczna, bo stąd cała ta arboria mhm. i bezpieczniej iść do domu, do miasta siądź sobie na kanapie i obejrzeć telewizję tak, bo tam w tym okienku jest telewizor. Telewizor jest, jest siejący, włączony. To jest telewizor. I to jest bezpieczeństwo, nie? Tak. I właśnie Kosmatus pokazuje y, jaki jest moim zdaniem jego ideał po prostu. Wsi spokojna, wsi wesoła. o Kanapo spokojna, y, działający VHS-ie. Włączmy sobie filmik i zostańmy geekami. To jest moim zdaniem takie jest przesłanie tego filmu, co podkreśla jeszcze mm, utwory, jakie są na koniec. Znaczy właśnie, to może ty mi powierzę, w Bo ja, ja... ja sprawdziłem, ja sprawdziłem. No. Oczywiście na koniec jest utwór z roku. 83. <laughs> Oczywiście. Ja. Tak. Zespołu SSQ Anonymous. To jest taka babeczka, która wydała tylko jedną płytę. Oczywiście syntezatory, słodki no tak, głosik. Popowo, tak? I Anonymous. Wszyscy jesteśmy anonimo... A, an, an, anonimow... anonimowcami. Jesteśmy. We are anonymous? Tak. Jesteśmy anonimowi. A, jesteśmy anonimowy, ale ten, kto jest anonimowy, anonimami jesteśmy, tak. no. Wszyscy jesteśmy anonimami. Piosenka właściwie ciężko było mi ją zinterpretować, dlaczego akurat to wybrał na koniec, bo bardziej podobało mi się jeszcze, czy wytrzymałeś do napisu. Do napisu. Cytat. B. Banzai. No matter where you go, there you are to jest po napisach końcowych tak, tak. gdziekolwiek pójdziesz tam jesteś. jesteś tak i jeszcze jest jakby po napisach końcowych nie wiem czy to jest zaczątek sceny z zielonym goblinem z, z, z serowym goblinem bo mamy taką jakby logo wytwórni Chromewood po tym Chromewood jest cięcie i jest jakby logo tej wytwórni i jest taki poruszony pluszak Taka maskotka, taka zabawka odwzorowująca tego strażnika w skafandrze. A, taki merchandise. Merchandise, tak. No, myślę, że to już zabawa taka intertekstualna kosmatosa. No i z utworów właśnie to jest Anonymous SSQ i jeszcze pojawił się utwór Kicking Giant Inside Out Flower. Ale tu już, że tak powiem, nie wchodziłem w te teksty. Ale jestem pewien, że gdybyśmy wyciągli. To musi no wyciągli... Też, jest gikiem i on na pewno tam są jakieś e, referencje do tego, co się działo na ekranie. A bardzo możliwe, że te dwa utwory, być może on je tam wepchał głównie po to, że on sobie wiesz, że one były elementem jego procesu twórczego i tyle. Trzeba by to weryfikować, ale, ale myślę, że, że mogło tak być. No w każdym razie, czy, czy polecasz ten film? Um... I komu? Na pewno polecam fanom Mendy. Tak, nie, yy, to nie będzie tak dobre, ale nie zawiodą się też. Wytrzymają i nie zawiodą. Jeżeli Mendy dałbym w swojej skali 9 na 10, czyli arcydzieło doskonałe, choć dałem 10 na 10, czyli ulubione, Tutaj no jest trochę gorzej, tak? jest mniej pieniążków, mniej wypasiona jest ta wizja, na mniej mógł sobie pozwolić pewne niedoróbki. ograniczenia, tak. że on musiał walczyć z tym. Wiesz, takie to... 7 sześć, 6 Osiem, ja bym dał takie 8 z takim kredytem zaufania, który się spełnił. O, Współczułem mu, bo ja widziałem, aha, no dobra, no to teraz robimy przejście pana w skafandrze, no to zwolnijmy, żeby nie było widać, że ten skafander to jest jakiś tam kubrak no. motorowerzysty. Jeszcze zróbmy ujęcie od dołu, te przenikania. On no, próbował zrobić wszystko, żeby zaklejstrować, za, zafarbować te, te niedoróbki i to mu się udało. To mu się udało, ale jednak jest to film mniej angażujący. Dużo mniej. Niż Mandy, po Dużo prostu. Mniej. Większej wytrwałości trzeba, żeby to obejrzeć. Ale jest też krótszy. Ale mimo to przydałoby mu się skrócenie. No samo to, że obydwoje... Ja Mandy połknąłem na raz, a bez problemu i to jeszcze tak, że nie poczułem w ogóle tego czasu. Natomiast za czarną tęczą wymęczyłem. Znaczy byłem bardzo szczęśliwy, że ta druga połowa filmu jest trochę bardziej... Że tam się zawiązuje jakaś akcja już, bo pierwsza połowa tego filmu, pierwsza godzina tego filmu to jest tam ciężko. się prawie nic nie dzieje. Tak, i to jest. I to nie, tak, to nie jest tak, że tam operuje się świetnymi ujęciami, tak jak teraz. Tam się operuje dwoma ujęciami. Dosłownie, Raz, tak, dwa. Raz, tak, dwa. Tak, ale dwa. przede wszystkim tam jakby tam naprawdę się mało dzieje. To nie jest tak, że tam jakby są cukierki dla oczu, jakiekolwiek, czy to czemuś służy. To jest przeciągnięte na hama. I te dialogi są przeciągnięte. Tak, niesamowicie są przeciągnięte dialogi. Tam jak postać, jedna postać, to jak w teatrze, ale tak jeszcze no. bardziej, jedna postać, co, jak w polskich filmach, jedna postać coś mówi, jest pauza, i druga postać coś mówi, bardzo wolny jest pauza, i jedna postać, i tak cały czas, ale w Mendy też tak trochę było. Ale w Mandy miało to jakiś efekt, tak? Jeżeli, to też było za długie trochę, ale jeżeli mówił szef Herszt Bandy, to on, że tak powiem, to służyło temu, żeby pokazać jego jakiś, wiesz, paranoję, nie? A tutaj, ni to śledztwo, ni to monolog, jakiś, wielka improwizacja, rozmemłane to jest. I jakby tutaj już tych niedopowiedzeń jest za dużo i niektórych ta forma może zmęczyć. Po prostu może zmęczyć. Może zmęczyć. To my, żeby nie nużyć naszych słuchaczy, kończymy, e, kończymy e, ale następny z... czy... film, który omówimy to Spider-Man, na którego koniecznie musisz się Okej, okay, Spider-Man animowany. Wybitny, wybitny film rozrywkowy. Wybitny e, na to rozrywkowy. pójdziemy do kina, ale teraz powiedz mi, czy moje gadżety, jakie tutaj przyniosłem, czyli Yy, bazie? Nie, to jest Magnolia Pączki Magnoli i Batat yy, Magnolia jeszcze... to był dobry Kosmatos. film e, Andersona. To był bardzo dobry film jeden z moich ulubionych. To też jest idea, żeby go powtórzyć i omówić Kosmatos, Batat Kosmatos Wiesz co, chcesz omawiać ciężki film, to sobie omówmy synek do York. O nie, to jest, to jest Ja bardzo uwielbiam film. ten film. Trzeba by rozpisać go, powiem uwielbiam ci. Ten film, to trzeba to by zrobić film, analizę. To jest film, który można by analizować przez 7 godzin bez przerwy i tak nie doszedł być do końca. No bo on jest taką pułapką. On jest tak samo no, tak, on jest prawką synek docho. Ja go oglądałem jak oglądałem i... O. Nie chcę, go powtarzać, znaczy, boisz się go powtórzyć. Boję się, o tak. To jest film, który go boisz się powtórzyć. Bo Magnolię powtarzałem parę razy, to jest przyjemny film. Tak, to jest lajcik. No dobrze, no to yy, słuchajcie, było bardzo nam miło się spotkać i porozmawiać. Rozmawialiśmy tylko dwie godziny. W waszym towarzystwie, I... tak. My Czyli się... rozmawialiśmy o, o tym filmie dłużej niż on trwa. No ale no, my, my go przeanalizowaliśmy tego. trochę, ja go chciałem go tak przenicować, wszystko, że tak powiem, wyciągnąć, bo... Mm, Myślę, że nie można tutaj mówić o spoilerach. To jest nie, nie, nie. Na to, to nie tyle... jest film, w którym zaskoczy cię co. To, Dokładnie. Tak to jest film, który albo wsiąkniesz wizualnie, albo wymiękniesz, tak jak my. Ale my mieliśmy to parcie, żeby do niego wrócić na drugą ratę i go skończyć. Tak. Ale ja nie wrócę do tego filmu. Oj nie, to na pewno. Ścieżka dźwiękowa jest bardzo fajna i można do niej wracać bardzo dużo razy. Do Mendy z chęcią bym kiedyś wrócił. Tak jest. Ale to, to jest, ja bym do Mendy wrócił w ujęciu imprezowym. Tak, to już rozmawia z radością, a do Czarnej Tęczy nigdy nie wrócę. To jest jednorazówka. Jednorazówka. To jest jedno, bo to nie jest film, który można analizować, bo tam nie ma czego analizować? No ja troszkę sobie poanalizowałem, wyciągnąłem to, co że tak powiem, ale tam nic no. nowego nas nie spotka. Tyle na dzisiaj od nas wejdźcie na Instagrama żeby zobaczyć nasze studio nagraniowe klimat w jakim sobie urządziliśmy dzisiejszą rozmowę, no i do usłyszenia w przyszłości mamy nadzieję, że nie za czarną tęczą, tylko może kolorową bardziej Ja chcę zacząć od Rzygów. Nie wiem, Tym, czy pamiętam te Rzygi.